POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek ósmy. Kolejnym gościem, którego oddaję Waszym uszom, jest Natasza Ziłkowska-Kurczuk, reżyserka i scenarzystka filmów dokumentalnych, oraz osoba, którą męczyłem swoim licencjatem. Takie zadania jej jednak nie straszne, tak samo jak rozmowa z Waszym dealerem rozmów, czyli mną. Film Imagine Andrzeja Jakimowskiego. Dlaczego ten film jest jednym z Pani ulubionych? Nie wiem właściwie dlaczego jest jednym z ulubionych, ale ponieważ to jest, powiem bardzo może trywialnie, ale to jest film. I rzadko mamy do czynienia z takim dziełem, które jest po prostu dziełem filmowym. Czasami tam jak na zajęciach doszukiwaliśmy się różnych podtekstów. Tutaj pewnie też by tak można było. Natomiast ten film jest, ma coś takiego, czego nie ma w ogóle polskie kino chociaż jest to polski film, no, tak, ale nie grają polscy aktorzy i nie, nie ma polskiej przestrzeni, może to też jest jakiś... I artym, polskiego języka. Polskiego języka nie ma, <laughs> że ten film jest bardzo zmysłowy. To jest to, co jest bardzo ważne dla mnie na przykład w literaturze, ale też w filmie. I dawno takiego filmu nie widziałam. To, nie jest to taki film, który bym powiedział, że jest najlepszy, nie wiem, że trzeba go zobaczyć. Po prostu to jest jeden z moich ulubionych filmów, jeśli nie w ostatnim czasie po prostu najbardziej ulubiony film. Ja tam po prostu czuję powietrze, czuję tych ludzi. Jak oni się uśmiechają czy patrzą, to, to tak widzę, jakbym bezpośrednio była. Nie wiem na czym to polega i jak to zostało zrobione, bo trudno to powiedzieć. Pewnie to jest kwestia filmowania, kwestia światła, pewnie czegoś jeszcze. Może tych aktorów. przecież nie mają makijażu, może to też jestem, bo nie tam, właściwie na tych twarzach nic takiego. Czyli no jest taki właśnie taki zmysłowy i mm, też nie jest to naturalizm, bo to nie o to chodzi. Ale ci bohaterowie są właśnie tacy, tacy normalni zwyczajni. Mimo, że oczywiście zwyczajni, ale to jest jakby następna rzecz. A jak pani zesknęła się z tym filmem? Czy to był jakiś pokaz specjalny, że po prostu w domu? Czy ktoś polecił? Um, czy obowiązek w pracy? Nie, ja o tym filmie słyszałam dużo wcześniej, y, że on powstaje i mnie to zainteresowało, sama ta historia. Natomiast ta historia nie jest dla mnie aż tak istotna. Oczywiście jest. Tylko bardziej właśnie ten, ten, ten sposób zrobienia i wejście w, w życie tych bohaterów, w tą przestrzeń. Z drugiej strony znałam inne filmy Jakimowskiego. Też te pierwsze jego dokumenty, które też były bardzo niezwykłe. A poza tym tam zdjęcia robił mój kolega, Adaś Bajewski, którego zresztą parę lat wcześniej w jego filmie odmontowałam swój film, więc też mieliśmy taki kontakt bezpośredni, ale no powiem szczerze, że, że jak się z nim przebywa to człowiek nie ma świadomości, że on może takie zdjęcia zrobić, bo to jest ma coś, czego naprawdę dawno nie widziałam w ogóle w kinie, nie tylko polskim, to co, to co oni tam zrobili. Myślę, że bardzo im pomogła ta przestrzeń, też oczywiście z drugiej strony chciałabym bardzo pojechać do Blizbony, nawet już wybrałam miejsce, do którego chcę pojechać, to jest cały czas jeszcze bardzo drogie, <grym <grym> jest lot i cały czas to odkładam pewnie niesłusznie ale wydaje mi się, że coś jest też w tym mieście takiego, co im się udało uchwycić. Nie znam tego miasta, więc też trudno mi to oceniać, ale już wystarczy mi, jak widzę tą kawiarnię, którą... Y, myślę, że to jest prawdziwa kawiarnia. Tak, w wywiadzie spotkałem się z tym, że jak Imoski stwierdził, że razem z żoną tam byli, i po prostu mm -hmm. chcieli uchwycić właśnie, bo bardzo tak. im się spodobało to miejsce. I tą kawiarnię, i ten statek, który przepływa, i tych ludzi, bo nie sytuację ja widziałam oczywiście w... We Włoszech, bo to sporo Włoch zobaczyłam, gdzie po prostu ludzie sobie niemalże o świcie, bo to jest tam 7:30, siedzą w kawiarniach czy w restauracyjkach, w jakichś tam pewnie tratoriach, czy jak tam się one nazywają, piją sobie kawkę, grają w różne tam takie, nie wiem czy to są warcaby, czy jakieś inne gry, najczęściej właśnie starsi panowie, ale nie tylko, i tak mogą cały dzień spędzić. I to jest też to, czego nie ma w Polsce. Bo u nas S są takie ma, miejsca, ale one, nie są wypełnione przez nie ludzi. Nie są wypełnione, nie ma takiego też sposobu życia. I to jest właśnie to smakowanie życia, że w tym filmie jest coś takiego. Mimo, że jest tam ta historia i tak dalej, ale on też właściwie po to ten bohater porusza się w taki sposób, w jaki się porusza, żeby móc po prostu smakować życie, żeby sobie pójść do kawiarni, żeby się upić, żeby poczuć wodę, yy, przestrzeń miasta, które nie widzi. I, I myślę, że ten film właśnie to bardzo mocno oddaje. To jest jeden pewnie z, nie wiem, czy uświadamiany czy nie, ale z celów tego filmu, żeby tą atmosferę tego miejsca przekazać. Jak Pan mówi o tej kawiarni, to pewnie coś z tego jest. Żebyśmy może szukali właśnie takiego, takiej opowieści, którą mogliby wrzucić w tą przestrzeń, że tak silnie na nich to podziałało. Zgodzi się Pani z głównym bohaterem, że w dzisiejszym świecie patrzeć niekoniecznie znaczy widzieć i to nie jest tylko domena tych osób niewidzących ukazanych w filmie, tylko to jest takie uniwersalna, prawda, tego nie, filmu. Na, na, na pewno tak jest, bo nawet jak właśnie nawet wczoraj mieliśmy takie ćwiczenie ze studentami, że mieli zrobić zdjęcia krakowskiego przedmieścia, ale takiego, żeby ja nie widziała, że to jest krakowskie przedmieście. Okazało się, że wiele osób zauważyło rzeczy, których w ogóle nie widziało wcześniej. Takie banalne, na przykład, że jest jakiś sklep, albo że coś tam, że na przykład jakieś groby są na krakowskim przedmieściu. Także ja nie Nie, wiem. Wie, pan? nie, nie widziałam. Także no, wystarczy tylko inaczej spojrzeć. Mm -hmm. tak? nie, nie w tym pełnym planie, w którym my zwykle chodzimy i widzimy. Tak jak albo robimy tak zwane sweet-focie, czyli robimy wszystko, jakby <laughs> nic nie widać. No i to, to o to chodzi pewnie, że lepiej spojrzeć mniej, wid widząc jakby mniej, a, ale dokładniej. I to pewnie na tym też ten film polega. No W ogóle to jest też tutaj taki autotematyzm, że no, kino po polega na patrzeniu. I ten film też jest o tym, o samym patrzeniu, tak? o tym, że no, to może będzie banalne, ale że patrzymy nie tylko oczami, że jeżeli mamy obraz z jakiegoś miejsca, no to czujemy zapach, smak, dotyk pewnie, ale pewnie naj najbardziej zapach czy smak I tam też można poczuć w tym filmie, to no, jakby wszystkimi zmysłami tą przestrzeń. Uważa Pani, że lepiej by było taki film właśnie oglądać w kinie, na wielkim ekranie niż w domu na telewizorze, bo ja podczas sensu właśnie czułem taki brak, że żałowałem, że nie ogląda na gigantycznym ekranie niż tam na 32 calach, co i tak jest sporym osiągnięciem, ale właśnie te barwy, te zbliżenia, te dźwięki, bo warstwa dźwiękowa też jest bardzo tam ważna i czasem można przy słabszych głośnikach tego na pewno nie wyłapać, że szkoda, że ten film po prostu już nie krąży w kinach i mm. powinno się go oglądać na wielkim ekranie w kinie. Ja zawsze mówię, że film robi się po to, żeby oglądać w kinie i żadne kino domowe ani żaden najlepszy projektor tego nie zastąpi. Ja widziałam ten film dwa razy w kinie i chyba raz w telewizji, no to jest to zupełnie inny film. Przede wszystkim dlatego, że tam są dosyć takie spokojna narracja, tak, długie dosyć sceny tam, w których pozornie się nic nie dzieje. I taka powtarzalność tych, tych scen, powtarzalność no. sytuacji i to wszystko ginie w telewizji. Dlatego, że telewizja jest do, do czegoś innego stworzona, nie do takich przekazów. I pewnie, że no, jak się go pokaże, to izno, może ktoś tam zobaczy, ale nie wiem, czy to jest z dobrym skutkiem. Oby nie w kanałach, gdzie filmy dzielone są reklamami, bo wtedy to już kompletnie pewnie się wyłoży doznanie no to Audiowizualne. Ogóle, to jest w ogóle inny problem. Ja też zadaję sobie pytanie, czy to w ogóle jest prawomocnione, ponieważ jeżeli chronimy dzieło, no to... Tak? Trudno, żeby na przykład wyposa. nagle przecinać obraz i wkładać tam reklamę Coca-Coli czy czegoś innego, no to na takiej samej zasadzie. Ale mój może oglądał, próbowałam go zmusić, że ojrzał to w telewizji, no i ja mówię, <głos> co to za film w ogóle, co, co ja mam to oglądać. Myślę, że jak poszedłby do kina, to by inaczej na to spojrzał. Po prostu to wszystko ucieka, no. To tak, tak jak, poru nie wiem, jesteśmy w, naprawdę w tej Lizbonie i widzimy no, jakieś banalne fotografie, no, to jest mniej więcej taka, taka, takie porównanie, oglądanie tego filmu czy w ogóle filmów w kinie i oglądanie tego w telewizji. Czyli jeszcze takim według Pani ważnym aspektem jest właśnie to, że jest to film wielokrajowy, czyli tam jest Portugalia, Polska, Francja, w krajach, które maczały w nim palce, mhm. że gdyby to był stricte polski film i z językiem polskim i z tylko polskimi aktorami, że on nie miałby takiej siły przebicia. ja nie chcę obrażać, że tak powiem, polskich twórców i tak dalej, ale że siła tego tkwi też właśnie w zagranicznej obsadzie, no bo większość z niej to są osoby naprawdę niewidome, para głównych bohaterów, to są osoby widzące, ale reszta już niewidzących oni, oni naprawdę nie widzieli i reżyser też podkreślał w jednym z wywiadów, że bardzo trudne jest wytłumaczyć komuś, jak ma zagrać, mhm. kiedy on tego nawet nie, nie zobaczy. I nawet jeśli to są dzieci, które nie mają jeszcze tych wszystkich nawyków, które mają już dorośli aktorzy. Więc ja miałem takie wrażenie, że gdyby to była stricte właśnie polska produkcja, to nie byłby to tak dobry film. No nie, u nas w ogóle się, nie wiem, czy to jest kwestia przygotowania aktorów. U nas się nie uczy aktorów grać całym sobą, nawet ym, uczy się techniki, znaczy każda szkoła ma tam pewnie swój, swoją specyfikę, gdzieś tam wnętrzem, gdzieś właśnie techniką. No w Łodzi, się, przynajmniej kiedyś, nie wiem jak tam jest teraz, próbowało wydobyć to, co jest w człowieku, czyli jakby pewne cechy osobowościowe wykorzystuje się w konkretnych rolach, ale nie ma czegoś takiego, żeby zagrać po prostu ciałem. Jeżeli już, to jest to ciało rozebrane. Ale to nie o to chodzi w ogóle. Tak? No to najprostsze jest. Przecież ta aktorka grała w dużej mierze stopami samymi. Świetna po prostu, świetna scena zbudowana tylko na stopach. No, stopy też wykorzystywał Tarantino, ale w zupełnie innym charakterze. Znaczymy, tak. Tak? Czy my w ogóle mamy takie kino? Nie. Ten film, no, znaczy ja, ja cenię w ogóle to co robi Jakimowski i, i najczęściej chyba, jeśli nie wszystkie filmy, z, te fabularne z Adamem Bajerskim, bo one nie są aż tak bardzo spektakularne, nie są tam jakieś strasznie komercyjne, chociaż z tym filmem było bardzo dziwne, tego, że oni produkując, dystrybutor liczył na ogromne powodzenie tego filmu w Polsce przede wszystkim, bo bardzo dużo pieniądze były włożone w dystrybucję, ale to kompletnie nie zaskoczyło. Trochę jest tak, że nigdy nie wiemy. I właściwie ten film powinien mieć naprawdę ogromną publiczność to popatrzeć na to, jakie środki zostały włożone w promocję tego filmu. No właściwie w Polsce jest mało znany. Nie wiem, jakiś na świecie, pewnie też mniej, bo, bo naprawdę nie mam nawet danych na ten temat, czy jak to tam zostało przyjęte. Natomiast. Też reżyser jest taką osobą, on chyba się przeniósł w ogóle, nie wiem, czy jeszcze tam mieszka. gdzieś tam. To zależy wedle której strony w no internecie, tam, ale, ale właśnie, raczej że tak. że podobno się przeniósł do jakiejś małej miejscowości w Portugalii i w ogóle jakby poza tym całym kontekstem, czyli go nie obchodzi tam w jakim właściwie państwie żyje i kto tam rządzi, tylko po prostu sobie mieszka. I z tego, co mi opowiadają też znajomi, że to jest świetne państwo do życia. Bo po pierwsze jest ciepło, nie ma zimy jak u nas i właściwie wielu moich znajomych sobie szykuje tam gniazdko na emeryturę. Bo nie wiadomo, jak będzie za te ileś tam lat, ale jak na razie to jest to państwo dosyć tanie też. Nawet na jakiś tam kapitał drobny Polski wystarczy, żeby tam po prostu sobie żyć. No można jakieś tam dorywcze prace wykonywać pewnie. Poza tym jest strasznie urokliwe. No i ma, to, ma, to, ma też tą muzykę, fado, prawda? Tak. Te kafejki, no to jest spełnia życia, ma dobrą kuchnię, ma ocean, wszystko. góry, no <laughs> także ma właściwie wszystko, co jest potrzebne do życia. I ja się wcale nie dziwię, że on się tam przeniósł, bo jak widać filmy można robić w różnych miejscach tak. Tak, na świecie. Natomiast no, świetne było to, że on właśnie obsadził po pierwsze aktorów, którzy nie są jakoś tam wyeksplatowani. Można powiedzieć, że są mało znani. No tak, ten główny Edward Hockon wystąpił tylko w Anonymus o, mm -hmm. o Szekspirze. I. I to jeszcze jest międzynarodowa obsada. to tak. Też ci aktorzy musieli między sobą tam jakoś się docierać. No i zestawienie ich z tymi y, naturszczykami. Myślę, że było bardzo, bardzo dobre i oni świetnie zagrali tam. W ogóle powiedzieć, żeby była jakaś rola położona, tam jest wszystko na miejscu. Dla mnie to jest taki film, który jest cały w sobie takim, takim po prostu skończonym dziełem, że ja bym tam nic, bo nie, nawet gdybym chciała bardzo grzebać, to nic bym tam nie zmieniła. Chciałam o to spytać, ale ja widzę już jedno pytanie z głowy, znaczy ja mam jedno, ale to jest mhm. nie w kwestii powiedzmy języka filmowego i konstruowania to ta scena z psem, który znajduje się pod ciężarówką mm -hmm. wskutek tego, że ktoś go dzwonił po prostu w całym tym pięknie tego filmu. Wiem, że chciano oddać trochę tej brutalności świata, ale wydaje mi się, że wystarczyłoby nawet usunąć tego psa i kiedy główna bohaterka praktycznie wchodzi pod ciężarówkę, to już by było naprawdę mocne, ale ten pies i krew, która ląduje na jej twarzy i co najlepsze ona później zostaje, taki detal został podtrzymany. Dla mnie to było trochę zbyt mocne i zbyt bolesne i sprawiło, że przez kilka minut jakby zgubiłem film i skupiłem się właśnie na tym, co zobaczyłem, czyli na tej brutalnej scenie. No tak, ale to też pokazywało, że to naprawdę jest niebezpieczna gra. Że to, co on robi, to on naprawdę ryzykuje. Gdyby jej wtedy nie zatrzymał, to pewnie by skończyła tak jak ten pies. Myślę, że to uświadamiało też widzowi ryzyko, które on podjął. Że jednak to warto, jakby zmieniać swoją sytuację, tak, że nie chodzi z tą laską, jest taki jak wszyscy żebyśmy to to mi się wydaje że ta ta scena ona jest brutalna ale to właśnie o to chodzi. A to, że ona ma te ślady krwi, no to po prostu, bo są on więc głupio by było, jakby nagle. Faktycznie, ale ciekawe też, no wiadomo, to jest w filmie ograniczona ilość ujęć i tym podobnych, że nikt nie zwraca jej nawet uwagi, bo potem przy, znajdują się w kawiarni. Ani kelner, ani nikt nie. No tak, tak. To jakby dla mnie, może to jest nadinterpretacja, ale to pokazuje to, co właściwie jest w tym filmie też taką dla mnie myślą przewodnią, że ludzie nie zwracają na siebie uwagi. Niezależnie w jakich sytuacjach, ja jacy oni są, po prostu krążymy wokół siebie, wpadamy na siebie i idziemy dalej, nie, nie zatrzymując się nawet na chwilę na drugim człowieku. Nie wiem, czy ludzie by kawiarni w Polsce zwrócił uwagę, że ktoś ma jakieś tam plamy z krwi, to różnie by było. Nie, ja zawsze jak przez swój pryzmat to bym raczej zwrócił, ale, ale za innych nie mogę, nie mogę się wypowiadać. Tu właśnie też gorącym tematem była metoda głównego bohatera, czyli posługiwanie się jakby echolokacją, co jest wspólne prawda, z nietoperzami, bo reżyser stwierdził, że on wymyślił to sobie i nawet nie wiedział, że coś takiego istnieje. Potem do, dowiedział się, czy ktoś mu powiedział, że istnieje i stwierdził, że nawet gdyby nie było, to on chciał zrobić i tak ten film, żeby, żeby oddać to właśnie to ryzyko, to takie wyjście ze skorupy i że ludzie niewidomi nadal mogą korzystać z życia. I zastanawiam się, czy taka metoda, bo uważam, że taki trener przydałby się każdemu, bo nawet osobom widzącym, żeby właśnie się otwierać na świat, ale czy u nas w Lublinie uważam, że taka metoda no, sprawdziłaby się przy naszych chodnikach i wszystkich innych ograniczeniach. Pewnie tak nie, ale ludzie niewidomi naprawdę dużo potrafią. Ja kiedyś robiłam taki reportaż niewidomy, który są, został gdzieś tam nagrodzony i to w ogóle mogę powiedzieć, że grają w najbardziej agresywną grę, jaką widziałam w życiu, to jest golbol chyba to się tak nazywa, golbal pewnie, czyli piłka dźwiękowa. Ogromna piłka lekarska, w której jest dzwonek. Oni zakładają oczywiście ochraniacze, bo to się trzeba na tą piłkę, ona jest w parterze generalnie, mhm. rzucać, tak trochę jak ręczna, nożna, coś takiego. W salach to się gra. I zakładają też gogle wyklejone plastrem, że jak nawet ktoś tam coś widzi, to żeby te szanse były takie same, czyli że nikt nic nie widzi. I to było tak agresywne. To mhm. na dźwięk, tak? Ona się tocząc tam wy, wy, wydaje dźwięk. U nas są zresztą mistrzowie chyba Europy w, tym, w tej grze w Lublinie. To ja pierwszy raz tak tam słyszałam. No to pewnie jest coś z tego. Oczywiście musi być cicho na tak, nawet pobliżu musi być cicho, żeby tą piłkę słyszeli, więc tylko jest tam aplauz, jak do bramki ktoś tam trafi. Jest oczywiście bramkarz, więc nie ma najgorszej sytuacji, bo ta ogromna piłka niego gdzieś tam trafia i musi się szybko orientować, no tak. żeby uniknąć ciosów, bo no, mają nawet zabezpieczone no, takie majtki specjalne, <głosy> też jest niebezpieczne. Więc na przykład jest coś takiego i są też ludzie, którzy jeżdżą na rowerach niewidomi, też w Lublinie Mistrzowie. Nawet świata. To są tandemy, czyli jedzie osoba widząca z niewidzącą, ale Aha. to nie jest takie proste. No, to, prawda, że to jednak trzeba się umieć zgrać, więc coś takiego jest. Ale ja nawet jak, bo ja też nie, tam nie, nie, nie zawsze widzę, bo nie mam dużej wady wzroku, ale jednak jakąś, więc jak zdejmę okulary, to tak nie inaczej widzę, nie, nie, pewnie, nie pewnie, że nie dużo. Ale jak mi ktoś na przykład w domu przystawi w krzesło, to się uderzam o nie. Nawet jeśli mam okulary, więc to ja po prostu pamiętam, gdzie co stoi albo drzwi zostawi uchylone. Chodzę na pamięć, mieszkanie nie jest ogromne, tak? w nocy to już w ogóle, więc na pewno to jest jakaś metoda. I dlatego też właśnie jak rozmawiałam z niewidomymi, to oni mówią, wie pani, niewidomi to są tacy ludzie, którzy mają największy porządek w domu. <grym> dlatego, że właśnie <grym> okay, ja, ja tak czułam, mhm. że przestawienie czegokolwiek powoduje, że on się przewraca. A dyrektor z spółdzielni niewidomych miał puste biurko. I on mówi, no, proszę pani, jak ja bym miał na tym biurku błagan, to ja bym nic nie znalazł. A ja mam wszystko tu poukładane gdzieś tam w szufladce, tu mam to, tu mam tamto i ja wiem. Czyli to są różne sposoby orientowania się. Ja widziałam ludzi niewidomych, którzy robili tak precyzyjne prace, że rzeczywiście widomemu byłoby trudno. Czyli, że posługują się innymi zmysłami, na przykład dotykiem albo dźwiękiem, tak? Czasami coś tam widzą niewiele. Ale coś jednak widzą, czy na przykład mnie fascynuje od lat i chciałabym zrobić też film, ale to nie wiem, czy ktokolwiek zrozumie mój pomysł. Rodzi się dziecko niewidome i głuche i teraz jest proces rehabilitacji i na przykład są takie, jest taki środek pod poznaniem, który się tym zajmuje, bo to no są różne metody nawiązania w ogóle jakiegokolwiek kontaktu, tak, nie widzi, nie słyszy i są na przykład efekty takie, że po dwóch czy trzech latach takiej terapii to dziecko jest w stanie rozpoznać swoją matkę i biegnie do niej. I wtedy jest scena rozdzierająca serce, tak? I to, to okazuje się, że mózg można w, tak wyćwiczyć, że on zaczyna coś widzieć. Nie, że widzi tą matkę, tylko widzi jakiś cień, albo że to jest tylko na zasadzie słyszenia. Czyli, że my posługujemy się częścią tego, tego, tego no tak. dostępnych nam wrażeń różnych. Jak jakiegoś brakuje, to po prostu zastępujemy tak. innym w, w tym momencie. to wszystko jest możliwe, tak? Więc nie, nie wydaje mi się, żeby ta echolokacja była tak absurdalna, bo na pewno, na przykład mi często coś upada i ja słucham, w ogóle nie patrzę gdzie leci, tylko słucham i jestem w stanie podnieść ten jakiś drobny przedmiot, nie zawsze się to udaje, no bo ktoś zakłóci, ale to jest naprawdę, ja, ja już parę razy to wytrenowałam, że albo przypominam sobie ten, ten dźwięk, gdzie to coś upadło, no i jest, a gdybym miała patrzeć, to nie zdążyłabym prawda, zauważyć, gdzie tam mi coś poleciało. Więc na pewno jest coś, natomiast no łatwiej jest dać komuś laskę do ręki i już, prawda? I to samo też mówili mi ci niewidomi, że no, oczywiście mają takie sytuacje, pewne pewnych rzeczy nie przeskoczą, że na przykład ktoś im wydaje resztę i ich oszuka. No, ale oczywiście można też poczuć, tylko głupio przy każdym zakupach sprawdzić, czy na pewno to jest 5 złotych czy złotówka, tak? No ale to też chodzi o to, że no, no, na nieuczciwych możemy trafić. Natomiast okazuje się, że tak naprawdę ci niewidomi z że miałam kontakt normalnie żyją, normalnie i niekoniecznie muszą używać też laski, natomiast to społeczeństwo powoduje, że no fajnie jest naznaczyć, niewidomy to my mu pomożemy, tak, na przykład no jest też problem jak komuś pomóc przejść przez jezdnię, to niekoniecznie przeprowadza, jak trzymać go za rękę, czy za rękę, czy pod rękę, jak, tego też się uczy. Tak, w filmie no. też była taka scena, że jeden no, z bohaterów miał dosyć, że po prostu jest szarpany, ciągnięty mm. i zaczepiany przez innych ludzi, kiedy chciał no, samemu tak. to zrobić. I trzeba też przyglądać, czy potrzebna jest ta pomoc, może nie jest potrzebna, może nie trzeba go nawet dotykać, a można inaczej to zrobić, żeby miał to poczucie, że jednak potrafi sam się przemóc, bo to też jest duża odwaga wyjść na, na jezdnię, nawet z tą laską, tak? taką jeszcze w Portugalii, w tej Lizbonie, gdzie w, w, na wszystkie strony ktoś tam jedzie. I... Tak, ja ostatnio też z widziałem no, młodego mężczyzna, niewidomego z laską i szedł sam tutaj w okolicach uniwersytetu i po prostu og oglądałem to jak zaklęty. Cały ten hałas, wszyscy ludzie, którzy widzą kogoś z laską, no to omijają, ale i tak jakoś zaburzają mu też to poruszanie się. I byłem pod ogromnym wrażeniem i podziwiam takie osoby, bo może dla nich z ich perspektywy to może nie być nic wielkiego, ale obserwując to z boku, to, to jest niesamowite. Niemalże jak superbohater, który prawda, działa na zasadzie tej echolokacji, no bo laska też wydaje w sumie dźwięk. Chociaż w filmie była też tak. ta fajna scena, kiedy jeden z bohaterów zapakował laskę, żeby tak. główny bohater z kolei go nie słyszał, jak on będzie go śledził. Tak. To, było, to było bardzo urocze. I tu właśnie chciałem zapytać też, czy ma Pani jakąś ulubioną scenę w tym filmie, tak. czy całość po prostu? Muszę pomyśleć, czy mam jakąś lubioną scenę. No, chyba te sceny na tym, na tym podwórku, kiedy tam te dzieci odkrywają ten świat. Ta scena z tymi stopami mi się podoba, bo ona jest taka... No i też mówi o bohaterach, ale jest bardzo ciekawie wymyślona i pokazana. Gdzie tam tylko zostają buty, on wyczuwa i jest później jedna stopa, tak? Ja już nie pamiętam tak dokładnie, ale w ogóle nastrój tej sceny. No i oczywiście sceny w kawiarni. To jest. <śmiech> to Właściwie wszystkie te sceny lubię. Pierwszą pewnie najbardziej, bo jest taka, taka świeża, prawda? Świeża, tak. Ale i następne są też świetnie zrobione i wymyślone. A samo zakończenie filmu, jak według Pani bohaterka namierza naszego głównego bohatera, bo to jest tak zasugerowane, ale zostawione. Tramwaj odjeżdża, razem z nim kamera i mhm. czy dla Pani ona go odnajduje w tej kawiarni? Tak, na pewno go odnajduje. Dla mnie też. Mhm. A ja też tam ten, chyba któryś z ekipy na końcu jest, tego tramwaju, z tego co tam pamiętam. A tu się nie przysięgnę sam, ja się skupiłem tam na tym, co się dzieje dalej w kadrze, ale... To tematyzm jest tam wrzucony, jakiś taki rodzaj brudu, no, że jednak to jest film, tak, może, nie wiem, no może po prostu tak sobie wymyślili. Na koniec. koniec. Jaki Moskwi też stwierdził, że jest to film o poznaniu prawdy i wolności. Mhm, tak. Dla pani również? Tak, na pewno jest o wolności, wszystko jest o wolności. Ten bohater jest wolny i próbuje tej, tej dziewczynie pokazać, tak? bo ona się z, jakoś tam z, schowała w tym swoim świecie. Chyba też ma przeczucia, że można jakoś opanować tą sytuację, ale się boi. I no, on jej pokazuje, że jednak można. Ona z, na początku się tylko słucham, kiedy no, dużo wie o nim, tylko słuchając, tak. Chociaż ją oszukał. Ale w słusznej sprawie, <śmiech> w słusznej można w powiedzieć, w więc... W sprawie, tak. Chociaż może ona też wiedziała, że ją oszukuje. Bo w sumie nie była bardzo zaskoczona, kiedy się okazało, że, że to nie były gołębie. <śmiech> <śmiech> Także na pewno jest to o wolności, tak. Zdecydowanie. Dodatkowo jeszcze też reżyser stwierdził, że ogólnie całe jakby kino jest snem. Czy no do tak. tego filmu też się to według pani odnosi? Myślę, tak, bo tam jest taka senna rzeczywistość. No. To, że nawet ktoś nie widzi, czyli że co, zamyka oczy, oni mają otwarta i tak nie widzą. Są w jakiejś takiej innej rzeczywistości, nie tej takiej do końca realnej, że na pewno ich świat jest inaczej wyobrażany nawet. Ja się zastanawiam, jak to jest, jakaś różnica między człowiekiem, który się urodził niewidomy, a tym, który stracił wzrok. Bo na pewno inaczej postrzegają świat. Nie wiem, bo ja to nie, nie właśnie... spytałam nikogo o to ale na pewno jest różnica. Tak? Ja miałem też wrażenie, że główna bohaterka jest właśnie taką osobą, która straciła wzrok, a nie prawda, od urodzenia, bo ich hi historie wcześniejsze nie, nie są specjalnie rozbudowane, ale tam w tej scenie w kawiarni i potem to, co następuje później, kiedy jej, główny bohater stwierdza, że lubiła być podrywana i tak dalej, czyli miała jakby tego świadomość, jakby wiodła wcześniejsze życie. No on, on, jego historia nie jest powiedziana, wiemy, że no nie ma gałek ocznych, mhm. czyli możliwe, że to był jakiś wirus lub coś tam. I Akurat dla mnie, na przykład, to jest moja ulubiona scena, to ona jest makabrycznie humorystyczna, kiedy wyciąga sobie te gałki oczne i <śmiech> prezentuje drugiemu bohaterowi, no, ale każdy, każdy lubi no, śmierć, coś, to coś to jest innego. Humor w tym, bo ten chłopak, który dotyka tych gałek. Tak, <śmiech> i zostaje z nimi, prawda? To jest nie, niesamowite. I też właśnie dopóki nie zostało to jakby pokazane i dopóki nie poczytałem o tym filmie to ciągle zastanawiałem się, czy czasem główny bohater również nie jest niewidomy, bo było to tak wiarygodnie zrobione, tak naturalnie, a Jaki Moski też dodał, że prawdziwy aktor też jest taki w naturze, jest taki otwarty, lekko zadziorny i po prostu podąża, podąża swoją drogą, czyli po prostu casting przebiegł w tym przypadku idealnie i sam już nie wiem do czego teraz zmierzałem, A, ale stanęliśmy na tym, że kino jest snem. Mhm. Także tak, i tak jest. jak tworzy Pani własne filmy, to też stara się Pani jakby roztoczyć taką aurę. Czy te moje filmy są inne, bo one jednak, bo to, to zwykle są dokumenty, więc one muszą być w realności gdzieś zatopione. Jeszcze potem się znajdzie zawsze 50 atakujących, którzy tam wyciągają jakieś fakty. No ja <śmiech> wiem, większość tych faktów znam, no ale to film to nie jest encyklopedia, więc oczywiście muszę tak balansować między tym takim tym faktografią a czymś, co chcę od siebie dołożyć. To jest trudne. W ogóle dokument jest trudnym takim jakimś uwiązanym, czy człowiek się czuje jak w klatce, jak robi dokument, albo nawet w kilku klatkach. No ale staram się ten kawałek tego snu gdzieś przerzucić. Staram się, ale na ile to jest możliwe, to nie tylko ode mnie, jest to zależne. Na razie mam taką wolność, że no, wiecie, większość filmów robię poza kolaudacją, czyli nikt mądry nie przychodzi się, nie wymądrze nad filmem, <śmiech> jeszcze ktoś to nigdy filmów na przykład nie zrobił i nie wie w ogóle o co chodzi, bo tylko pisze książki. To oni pewnie wiedzą na najwięcej. Najlepiej, jak się film robi. No to, a jak się do tego zabrali, to by się okazało, że nie bardzo wiadomo od czego zacząć, więc to jest trudne dosyć. Znaczy, ja te, ale nie wiem czy lepsze są filmy, znaczy lepsze, no inaczej powiedziane takie rzeczywiście opierające się tylko na faktach i na jakichś rekonstrukcjach, tak, tak jak robią te telewizje takie typu Planet czy tam Discovery, ale to jest typowo telewizyjna też zabawa, prawda, i tam te fakty jeszcze powtarzają po trzy razy, żeby każdy zapamiętał. Ja nie uważam, że to są filmy, to są produkcje telewizyjne, nawet nie wiem jak to określić, czy, tam, czy to jakiś gatunek w ogóle nie jest nowy, no bo film to jest trochę coś więcej, tak? I ja jako twórca mam też prawo do czegoś, na przykład do zinterpretowania takiego czy innego, jakiegoś losu. Też próbuję zawsze sobie odpowiedzieć na jakieś pytanie tym filmem, takie wewnętrzne, które niekoniecznie musi być ujawnione dla widza. Także zawsze to pytanie jest takie organizujące całą tą rzeczywistość, a potem szukam też środków, jak to pokazać. No i się różnymi bawię, na ile mogę. Czasami to jest zabawa po prostu. No bo to też jest zabawa, no, tak? Jak my coś robimy tym tylko, fajniejsze to, to jest zabawa. Więc można wyjść od kawiarni, a można wyjść od czegoś innego, od jakiegoś takiego przeczucia, czy od jakiegoś jednego obrazu, no, od różnych rzeczy, czy od jakiejś fotografii na przykład, która w jakiś tam sposób zainspiruje. Ale na pewno to, to jest związane z snem, że właśnie też tak mamy, że czasami coś jest bardzo realne, a potem nagle jesteśmy w dziwnej sytuacji, w dziwnym kontekście. Wracamy potem znowu na Ziemię, tak? Także no jest, jest na pewno. Na pewno, bo też jeżeli mówi o tym śnie, to myślę, że ma też na myśli tą sytuację, którą już wcześniej teoretycy filmów opisywali, czyli że to jest jednak ta ciemna sala i ten duży ekran. No i dźwięk, no bo ten dźwięk tam gdzieś się zawsze pojawiał w filmie, no bo to jest taka sytuacja, która nas odcina od świata jak my siedzimy w domu i tam oglądamy sobie w telewizorze, czy, czy w jakimś innym, na innym nośniku, no to nie mamy tej sytuacji w ogóle, to jest zupełnie inny sposób oglądania. Natomiast tam tak, czyli to, to też sytuacja oglądania powoduje, że my jesteśmy jakby wciągnięci w ten sen. Na koniec chciałabym jeszcze spytać, co Pani dzisiaj ciekawego słyszała? Dzisiaj? <śmiech> nie wiem, co ja dzisiaj no, ciekawego słyszałam. Ha. Dzisiaj tam miałam jakiś taki strasznie... Trudny, trudne dotarcie tutaj. Pewnie dużo samochodów słyszałam przede wszystkim, bo tego było strasznie dużo. No i oglądaliśmy film, także <głos》> dużo dźwięków usłyszałam w filmie, który znam. Może dlatego, że to był lepszy odbiór. Bardzo dużo nowych dźwięków. A widziałam ten film trzy dni temu wcześniej i znowu dzisiaj od, odkryłam jeszcze inne dźwięki. A jaki to film? Obywatel Kane. A. <głos》> czyli klasyka. Bardzo dziękuję za rozmowę i chciałbym życzyć jak najszybszej wycieczki do Lizbony i aby zrobiła Pani ten film, o którym wspominała. Czyli Z chęcią pomogę. Ten który? o niewidomym dziecku. A, ten o niewidomym dziecku. No, by było coś takiego zrobić. Dziękuję bardzo. W świat rozmówczyni zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www on kropka EU